Nie tak dawno, bo paręnaście godzin temu, za siedmioma górami, za siedmioma hotelami mieszkał sobie Sebastian Tomasz Apoloniusz Curuś Bachleda Pitoń, jak ten kanał na YouTube'ach. Pewnego dnia pitoń wyszedł na hale i pomyślał króca fuks dość, ile można mieć zamknięte knajpy. Trzeba teraz pierdzielać niesprzedany łoscypek, ani to dobre, ani szwarne, a jakie drogie jewane! no i sraczka murowana. Toć to gołymi łapami łogniotane, żeby to jest z krowiego mleka było, a weź tu barana łotłowiecki, stąd ten słonawy pozmak. Twuło chydne, co te turysty w tym widzą? Podczas gdy Pitoń otwierał knajpy, smród otwieranego baraniego na biało niósł się pół okolicy. Nawet pod wiatr jebało napletkiem hej. Bekasy niewydzy mały fetor przepłosył je z terenów lęgowych. Ryby w morskim łoku zdechły, a w czarnym stawie zdechły. Lepsy komentator łobudził się od nagrywania ogolonko i od razu poszedł nagrywać u konfederacji. Lec to nie tylko od nich tak popierdalało. Niby po omówieniu chęci nacjonalizacji konfederacji smród, bełta i gówna ustąpił, ale przez to woń łotstówy stała się jeszcze bardziej nieznośna. Lec atencyjny zapach obudził nie tylko lepsego, obudził też ządze, łabzydliwe atencyjne ządze! Kanapowy skodan nazywany przez niektórych ator, dostaje smyrgla, gdy pocuje woń atencji hej. Tak się składa, że łoscypek pachnie tożsamo. Koniec. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Postanowiłem otworzyć materiał taką króciutką opowiastką, która według mnie starczy za wstęp. Pokrótce Jackowski poszedł w odstawkę, a Torek teraz nagrywa z Pitoniem. Sebastian Pitoń to jest architekt, taki turbosłowianin, tylko że w wersji góralskiej, czyli turbogóral, oczekiwał, żeby polski rząd ustąpił i stworzył królestwo podhalańskie dla górali. Usunął Tatrzański Park Narodowy, żeby ogólnie górale mieli tyle wolności, ile Indianie, czyli innymi słowy kompletna wolność, możesz sobie budować co chcesz, jak chcesz na terenie rezerwatu. Dodatkowo jeszcze Tatrzański Park Narodowy idzie w odstawkę, bo po co, bo niepotrzebny, kto by się tam przyrodą przejmował, trzeba gospodarkę bustować. Równoczesne pogardzenie dla Heheheirusa. Tak moi drodzy, według Pitonia Heheheirusa jest taka leciutka i cytat przyjemna choroba. Według jego zapewnień sam ją przeszedł, cały czas deklaruje, że nie nosi kagańca tak zwanego. I tenże Pitoń stworzył góralskie veto, czyli program zachęcający do otwierania wszystkich hoteli i różnych innych atrakcji dla turystów na przekór zarządzeniom rządu. Dlaczego? Ponieważ rząd według pitonia działa na szkodę obywateli, bo to jest spisek mający dojechać wielkich Polaków, patriotów, a przede wszystkim wielkich góralskich patriotów. I myślę, że takie króciutkie 3 minuty wstępu wystarczą, teraz jedziemy z materiałem. No już na początku mamy dupolizanie, ponieważ Pitoń mówi, że wiesz, ja na początku zacznę mówić, co to jest Veto, ponieważ Veto to jest e, instytucja, była taka instytucja, że jakby po prostu jakiś poseł został przekupiony, czy e, większość została przekupiona, a Torek już cieszy japę, uuuu mocne! Jako iż widzę, że całe pokłady wazeliny atorkowej zostały przekierowane z Jackowskiego właśnie tutaj, to pragnę najpierw wyrazić pogardę. Tak, dziękuję bardzo za tę możliwość, a teraz pragnę sprostować różnicę pomiędzy veto a liberum veto. Veto jest to po łacinie nie zgadzam się, czyli innymi słowy zaprotestowanie przeciwko czemuś weto może być związane z czymkolwiek na przykład ja teraz y, zgłaszam weto wobec spierdzielenia Pitonia, na przykład nie zgadzam się, z tym nie pozwalam według mnie, żeby wciskał kit ludziom ktoś tam, nie wiem, wyzwał Polskę jakiś celebryta, czy jakiś wysoko postawiony polityk innego kraju Polska zgłasza weto na zasadzie wypisania notki administracyjno-dyplomatycznej że my, przedstawiciele narodu polskiego się z tym nie zgadzamy natomiast to, o czym Pitoń Pito jest to liberum veto, czyli możliwość jednego posła do zerwania całych obrad Sejmu. To nie jest tak jak on gada bzdury, że, że to jest tylko uwalenie jednej ustawy do kosza. Nie. Dwa słowa, liberum veto, były w stanie zerwać cały Sejm. Dlatego w Polsce było źle, dlatego pierwsza Rzeczpospolita upadła właśnie z tegoż powodu. I dlatego Stanisław August Poniatowski starał się w nowej konstytucji uwalić to pieprzone veto. Liberum veto. I to jest właśnie dobre, bo według mnie zobacz, gdyby dzisiaj w tym Sejmie naszym było liberum veto, to te wszystkie oboszczenia covidowe by nie weszły. Biorąc pod uwagę, że posłowie się nie zgadzają z niczym, to gdyby liberum veto istniało, to Polska by już od dłuższego czasu, od 89 z 12 razy nie istniała. Ponieważ przypominam, Liberum Veto zrywa cały Sejm. Cały Sejm, wybory nowe, wysyłanie nowych posłów na Sejm i wszystko od nowa, nie uwalenie jednej ustawy. Ale oczywiście Góralek przedstawia nam to jako wartości konserwatywne, a wiecie, na kanale Atorka wartości konserwatywne są z miejsca dobre. Co z tego, że przekłamane, co z tego, że w krzywym zwierciadle, co z tego, że wyidealizowane dobre. I teraz zapewne powiecie lepsze, ale przecież każdy z tych widzów, którzy to oglądają, może sprawdzić definicję choćby w Wikipedii. Ale powiem wam wprost, nie sprawdzą. Nie sprawdzą, ponieważ działają na zasadzie pelikana, który łyknie treść przedstawioną i nie zadaje pytań. Przy czym przypominam, że to jest ten sam gatunek ludzi, który śmieje się z zachodnich ludzi, że kupują jakiś produkt i nie zadają pytań, od razu czekają na następny. Ale właśnie to jest instytucja konserwatywna, która zakłada, że niezrobienie czegoś dobrego jest rzeczą mniej złą niż zrobienie czegoś złego. Nie tak, góralku, działa konserwatyzm. Tak działa stagnacja. Konserwatyzm jest to przyjmowanie z dozą nieufności rzeczy nowych. Czyli innymi słowy, jeśli wprowadzimy na przykład do domu konserwatysty internet, a on wcześniej go nie znał, słuchał radia, to ten konserwatysta przypnie sobie do komputera głośniki i będzie słuchał pieśni patriotycznych na komputerze. Nie będzie sobie na przykład oglądał gołych bab, nie będzie sobie wysyłał maili, nie będzie sobie robił różnych innych rzeczy, ale to nie jest tak, że on spali ten komputer w cholerę, albo nie będzie go używał w ogóle. Tymczasem, gdyby w domu tego człowieka panowała Stagnacja, to ten komputer by stał, stał, stał, aż w końcu ktoś by go wyrzucił, bo by stwierdził, że jest stary, zakurzony, nie ma sensu, żeby tu był. I mimo tego, że nie ma radia, pozbyłby się rzeczy, która pomogłaby mu je zastąpić. Jak zapewne się domyślacie, w pierwszej Rzeczpospolitej panowała stagnacja i dlatego Rzeczpospolita upadła. Dopiero w drugiej pojawiła się konserwa, na przykład był nią Piłsudski, który odrzucał na rzecz kawalerii lotnictwa, ale dopuszczał jego istnienie. I tak właśnie, moi drodzy, działa konserwa. Dobrze, to na czym polega góralskie weto? Hm, góralskie weto polega na tym, ja nie będę twoim widzom tłumaczyć, ale ogólnie chodzi o to, że świat zachodni popełnia jakąś rolę pełną samobójstwa, które doprowadza do tego, że wolny rynek zostanie, własność prywatna zostanie usunięta na rzecz korporacji oraz firm prowadzonych przez państwa. A widzicie, moi drodzy, skąd my to znamy? Skąd my znamy to gadanie? Alt-right amerykański. Czyli ludzie, do których nie dochodzi, że korporacje są finalnym stadium kapitalizmu. Tak działa kapitalizm, tak się kończy kapitalizm. Ludzie, którzy są oburzeni, że inni nie chcą mieć całe życie dwuosobowej firmy z trzema pracownikami, którym płacisz pod stołem i zero jakiegokolwiek innego rozwoju, tylko chcą się rozwijać. Chcą tworzyć większą firmę i większą i większą. Słyszeliście o startupach? Jest to firma na wzór amerykański, która rozwija się tak, że zaczynamy na początku roku, dajmy na to, z pięcioosobową załogą, rzeczywiście tak jak ci wszyscy Janusze funkcjonują, a pod koniec roku mamy bodajże około 200 czy 300 pracowników, jesteśmy średnią firmą, która się rozwija, za dwa lata będziemy korporacją. Wojciech już powiedział kiedyś, że komunizm do Polski pasuje jak siodło do krowy. A jako, że był komunistą, to ja niejako prywatyzuję jego cytat i wprowadzam maluteńkie modyfikacje. Otóż według mnie konserwatywny Janusz Biznesu i kapitalizm pasuje tak jak siodło do krowy. Janusz, i widzimy to najlepiej po Pitoniu, chciałby otworzyć firmę, żeby było tak jak było, żeby z dziada pradziada było pięciu pracowników, żeby było, żeby pieniądze były. Ale przychodzą złe korporacje, bo ludzie chcą firmy rozwijać, tak jak zakłada kapitalizm. No jak oni mogą? A klasa średnia, która jest, można powiedzieć, taką solą państwa naszego, przestanie istnieć. A kto ci w takim razie będzie pracował w tych korporacjach? Bo nie wiem jak wy, nie wiem jak Pitoń, ale ja twierdzę, że właśnie ci goście, którzy pracują w korporacjach są przedstawicielami klasy średniej. To są ludzie, którzy mają jakieś tam oszczędności. Owszem, żeby popełnić jakąkolwiek inwestycję muszą oszczędzać, ale oszczędności mają. Są w stanie ich dokonać. Nie jest tak, że żyją od wypłaty do wypłaty. Chyba, że nie potrafią oszczędzać, ale to jest inna sprawa. Ogólnie docelowo polega to na tym, że klasa średnia potrafi oszczędzać. Klasa średnia ma jakiekolwiek oszczędności. Klasa niższa nie jest w stanie oszczędzić, ponieważ wydaje wszystko, co zarobi danego miesiąca w następnym miesiącu na bank wyda, ponieważ nie stać ją na oszczędzanie. A klasa wyższa nie musi się martwić ideą oszczędzania, ponieważ zawsze pieniądze ma. I teraz powiedzcie mi, czy taki szczurek jest w stanie nie martwić się oszczędzaniem? No jak najbardziej musi. Wobec tego podpada pod klasę średnią. Zatem Pitoń znów pitoli. Ja osobiście doszedłem do wniosku, że nie ma sensu oglądać się na innych ludzi, zbierać jakiejś dużej grupy. Moi drodzy, nie wiem jak wam, mi to pachnie egocentryzmem i totalnym odrealnieniem, ponieważ sorry, ale jeśli masz jakiekolwiek idee, to fajnie by było, żeby się przedstawił innym. A tutaj widzimy, moi drodzy, paradoks konfederacji, czyli dokładnie to samo. My mamy jakąś prawdę oświeconą i to nie jest naszym zadaniem, żeby pójść z tą prawdą oświeconą do innych. Nie, nie, nie. To inni mają wykazać inicjatywę, zainteresować się, poświęcić swój czas, środki, a ja będę leżał i pachniał, głosząc prawdę oświeconą. Już nawet kompletny psychopastor w pasie biblijnym wie, że jeśli nie będzie chodził od domu do domu, jeśli nie będzie propagował swojego przekazu, to zostanie z niczym. Ale Pitoń, tak jak kiedyś korwiniści stwierdził, że nie, nie ma sensu głosić moich idei, moje idee są z miejsca słuszne i ludzie do mnie łaskawie dołączą. Nie, tak to Działa. Jedna osoba jest też podmiotem, jeśli silnie w to uwierzy. Silnie uwierzyłem z całego serduszka, że jestem milionerem, ale jak sprawdzam PayPola, to tak średnio. W wielkim skrócie, pod pretekstem ha <haha -rusa> zamknięto życie gospodarcze w Polsce. My się z tym nie zgadzamy, twierdzimy, że nie ma ku temu podstaw. Panie, panowie, strajk przedsiębiorców 2.0, ja właściwie na tym etapie już nic nie muszę mówić. Mamy ten sam poziom odpału, a nawet większy, ponieważ nie mamy jakichś tam wąsatych Januszy, którzy jeżdżą sobie od miasta do miasta w jakichś tam autach drogich w leasingu, tylko mamy sobie jakiegoś jednego pitonia, który sobie stoi w góralskim kapelutku i pierdzieli. To co ich łączy to też wiara w spisek, że rząd polski dogadał się z całym światem, żeby uwalić wielkich góralskich przedsiębiorców. Sam Kaczyński poleciał do Chin, zeżar nie topyża, żeby Piton nie mógł kupić łosypka. A sniezny kockan już ceko na hali. My nic nie chcemy, my chcemy tylko robić to, co robiliśmy w każdym innym roku: pracować, ciężko przyjmować czasowiczów. Moi drodzy, powiem to samo, co ze strajkiem przedsiębiorców, tylko że powiem bardziej dobitnie. Prawie każdy góral ma gigantycznie drogą chałupę. Wywalił kupę kasy na jej postawienie. Gdziekolwiek się spojrzy poza kopanem, pokoje drogie, że ja pierdolę. I tego nie da się inaczej określić. Ceny nawet typowego piwa, takie jakby ktoś złotych wiórków tam nasypał. Przez lata, praktycznie od 1920, kosiliście, ucztowaliście, zarabialiście gruby hajs. Nawet w 1939, kiedy cały kraj głodował, kiedy cały kraj był w dupie, wy ucztowaliście, też przyjmowaliście wczasowiczów, tyle że z Niemiec. Dlaczego? Bo wcisnęliście im bajki o Goralenwolk. W całym kraju Niemiec bał się w ogóle pod zbrojną obstawą wjechać do lasu. Tymczasem Zakopanem robił sobie zdjęcia z misiami i kupował łoscypki. W PRL-u było równie podobnie, wszystkie partyjne szychy przyjeżdżały radośnie do Zakopanego. Powiem nawet więcej, od 1952 roku były zamknięte granice Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie wszyscy jeździli w zimę. Tak, do górali. Kolejny chlust pieniędzy powędrował w wasze mordy, jak tylko papież stwierdził, że tak właściwie to on bardzo lubił chodzić po górach, jak mieszkał w Polsce. Doszło do tego, że papież góry kochał. Jest memem. Specjalnie nawet na czas wakacji zniesiono lekko obostrzenia, żeby sobie im pomoże i górale zarobili. Ale kiedy podczas jednej, jedynej zimy rząd stwierdza, że nie, dzisiaj będą obostrzenia, dzisiaj trzeba to wytrzymać, bo już szczepionka na horyzoncie, bo już wkrótce pokonamy to dziadostwo, górale po Januszowemu tupią nogą mówią, nie, bo ja chcę zarobić, bo pieniądze, bo hajs z turystów ważniejszy niż sami turyści. Już wcześniej na poprzednich materiałach wspominałem, że Hechairus -He -He nie tylko zabija, ale zdarza mu się również zmniejszyć powierzchnię płuc. Tak samo jak w przypadku wypadania włosów, jest to efekt tymczasowy bądź nie, zależnie od człowieka. I teraz załóżmy bardzo negatywnie, że 90% zakażonych niestety nie będzie w stanie dalej chodzić po górach. Czy taki góral, czy taki na przykład pitoń myśli sobie o tym, że hmm, jak ten gościu, który całe życie chodził na te góry, jeździł na te góry wypoczywać, zapierdzielał i kupował te łoscypki i różne pierdoły, robił sobie zdjęcia z niedźwiedziem na krupówkach za gruby hajs, będzie miał heheheirusa, to czy przypadkiem to nie oznacza, że on nie przyjedzie do mnie na następny raz, jeśli tu się zakazi heheheirusem, ponieważ nie będzie miał kondycji, aby tędy przejść? Nie. Dlaczego? Bo liczy się teraz. Bo teraz ja chcę, bo moja dupa musi być pełna. I z tego powodu dla mnie zarówno przedstawiciele wcześniejszego strajku przedsiębiorców, jak i tego góralskiego weta są Januszami biznesu. Nie myślą o czymś takim jak przyszłość, nie myślą o tym, żeby rozwijać firmę, ba, nawet się oburzają, że korporacje są. Ich aspiracje życiowe zamykają się w corocznym koszeniu na hajs turystów, a jeśli ktokolwiek im odbiera ten przywilej, to jest hurdur na cały świat. I teraz Pitoniu, czy stawiać ciebie to jako człowieka, który jest inteligentny, który ma jakiekolwiek pojęcie o ekonomii, ma jakiekolwiek pojęcie o sytuacji dookoła siebie? Według mnie nie. Według mnie jesteś szurem i według mnie dodatkowo niebezpiecznym, ponieważ twoje gadanie może do doprowadzić do tego, że ludzie w większej liczbie mogą zostać zarażeni, myśląc też w kategoriach na zasadzie bojachce. Mało tego, w dalszej perspektywie twoje zachowanie może zrobić kuku regionowi, z któremu pochodzisz, ponieważ, jak już wspomniałem, mniejsza liczba osób będzie z powodu uszkodzeń płuc odwiedzać Tatry. Chodzenie tam będzie dla nich uciążliwe, dla nich o wiele bardziej atrakcyjne będą jakieś kurorty morskie, dlatego, ponieważ po równym deptaczku sobie powoli przejdzie, jak się zdyszy, usiądzie sobie na ławeczce, nawdycha się ozonu, przejdzie mu. A najgorsze jest to, że nie zrozumiesz własnego błędu. Podobnie jak Dziambor, zrobisz sobie kuku na swoje własne życzenie, a potem będziesz obwiniać wszystkich dookoła z rządem na czele o swoje nieszczęście, tylko nie siebie. Uważam, że to rząd jest buntownikiem, to rząd się buntuje przeciwko porządkowi prawnemu, a nie my. Rząd III Rzeczpospolitej Polskiej, wybrany na podstawie konstytucji z 1995 roku, w dziewiątej kadencji rozpoczętej w październiku 2019 roku, buntuje się przeciwko liberum veto zniesionego 3 maja 1791 roku. Moi drodzy, jakakolwiek puenta tutaj wstawiona była wulgarna, wobec tego pozostawię to bez jakiegokolwiek komentarza i przejdziemy dalej. A Torek pyta, czyli rozumiem, że wszystkie oboszczenia rządu początkowo od nakazu noszenia maseczek po zamykanie hoteli negujecie? Oczywiście! Jak ktoś chciał będzie nosić maseczkę, to on sobie będzie nosił i tam mył ręce. Aha, czyli już nawet mycie rąk jest B. Powiedziałbym coś o łapskach górali, którzy robią gołymi łapami łoscypki, ale jest to zbyt stereotypowe. Ja rozmawiałem z tymi ludźmi i oni mówią, że za dwa tygodnie jak będą mieli otwarcie, to nie będą mieli załogi, ponieważ inni ludzie pójdą do innych robot, a dzisiaj znaleźć zaufanego człowieka to jest bardzo trudno. Chwila, chwila, chwila, Pitoń, ale ty przecież jesteś przedstawicielem niby prowolnorynkowym, tak? Osobiście w wolnym rynku według mnie jest wiele idei, które są karygodne, ale przecież ten wolny rynek to zakłada walkę o pracownika, czyli innymi słowy, jeśli ci pracownicy pójdą gdzieś indziej, gdzie im będzie lepiej? no to wypada po prostu zaoferować im wyższą pensję, tak? Jeśli zaoferujecie, zgodnie przecież z ideologią, którą wyznajecie, atrakcyjne warunki pracy oraz stosowne wynagrodzenie, no to ludzie się będą do Was garnąć, żeby u Was pracować. Chyba, żeby bezczelnie żerowaliście na tym, jakoby Wasi pracownicy nie widzieli innej alternatywy poza pracą u Was i pracowali na głodowych stawkach. A heheheirus i lockdown zmusił ich do zastanowienia się nad ich opcją zawodowymi i wybrania lepszych ofert pracy. Już nawet nie wspominam o tym, że jeśli jest pracownik na umowę o pracę, no to dostaje tak zwane postojowe. Zatem wspaniały góralski przedsiębiorca nie powinien się przejmować tym, że mu pracownicy pouciekają, ponieważ im płaci. Chyba, że nie ma umowy o pracę. Chyba, że nawet nie ma umowy na zlecenie. Chyba, że jest jeden wielki łoscypek i stawki głodowe. Ale przecież to są wielcy góralscy przedsiębiorcy, zatem na pewno każdy z jego personelu ma umowę o pracę, prawda? I tutaj tego nie sparafrazuję, bo próbowałem to wielokrotnie powtórzyć, ale to jest taki kosmos, że głowa mała. Pitoń twierdzi, że istnieje szansa, że Kaczyński wprowadzi pensję obywatelską, aby dojechać wielkich przedsiębiorców, ponieważ wtedy każdy będzie zarabiał 4000 i tym pracownikom to się nie będzie chciało zapierdzielać w hotelu, tylko będą siedzieć i o, na gotowe i inflacja będzie. Warto nadmienić, że ten przykład jest tak bardzo z dubska wzięty, że sam Atorek się oburzył. Dalej panowie sobie razem klepią się po pleckach, że jest inflacja, jeszcze nie ma hiperinflacji, ale wkrótce może być, może być? Zostawmy na chwilę ich w świecie fantazji, katastrofizmu, jak to całe państwo upadnie, a oni powiedzą, że my mieliśmy rację. Skupmy się na tym, że inflacja niestety w świecie kapitalizmu jest jak najbardziej naturalną rzeczą. Inflacja w systemie funkcjonuje cały czas i jest utrzymywana w normie jakichś tam widełek z góry ustalonych przez ekonomów. Zatem, sorki panowie, ale wasze jęczenie, że inflacja jest zawsze z miejsca zła, jest następnym katastroficznym pierdolamento. Ponownie gadacie na temat czegoś, o czym nie macie zielonego pojęcia i ponownie zaleciłbym wam zamknięcie mordy. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że tego nie zrobicie. Akurat potwierdził moje słowa Atorek, że nie wie o czym pierdzieli. No i tutaj widać najlepiej inflację po tym, że kiedyś za 100 złotych mogłeś cały koszyk w Lidlu jedzenia kupić, a teraz taki mały koszyk w biedrze. Poziom uproszczenia mnie po prostu powala. Nie na kształt cen i Pitoń jako przedsiębiorca, architekt powinien o tym wiedzieć, wpływa szereg różnych rzeczy. Przede wszystkim pierwszym i głównym jest zachłanność prywaciarza. Korwiniści i ludzie Pitoniowi podobni zapominają wygodnie o tym, że oprócz podatków oraz faktycznej ceny surowca oraz wykonania w cenie zawarta jest także dola prywaciarza, która zależy tylko i wyłącznie od jego widzi mi się. I w kapitalizmie nastąpiło oto takie wynaturzenie, którego przypadków mnoga ilość jest do zaobserwowania w Polsce. Żeby ją zaobserwować, wyjaśnijmy to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że macie pracownika i ten pracownik z sobie przychodzi do roboty, mówi, szefie, wiesz co? W tym miesiącu mi się auto zepsuło, wobec tego ja chcę, żebyś ty mi wypłacał więcej za godzinę, niż my się umówiliśmy w umowie. Jak myślicie, jaka by była reakcja każdego takiego Janusza? Na pewno by powiedział coś takiego, że spierdzielaj, typie, tyle ile się umówiliśmy, tyle dostajesz, guzik mnie obchodzi twoje życie prywatne. Ale ten sam Janusz nie ma oporów przed podniesieniem ceny, na przykład z powodu tego, że jest susza, albo na przykład z tego powodu, że mu się auto zepsuło, albo na przykład z tego powodu, że rząd nałożył na Niego podatek. Bądź na przykład z tego powodu, że przyszedł Sanepid i mu wpierdzielił karę. Dokładnie tak samo z obniżeniem płacy pracownikowi. On nie ma w ogóle jakichkolwiek oporów przeciwko temu, że sytuacja losowa, która jest tylko jego problemem, ma naraz wpływać na życie klientów, pracowników, wszystkich dookoła. I to przede wszystkim wpływa na cenę. Dlatego ja, kupując za każdym razem u jakiegokolwiek Janusza, czuję się jak na arabskim targu. Czy on ma dobry humor, czy on nie ma dobrego humoru, czy miał jakąś karę nałożoną, czy nie, czy miał jakiś nowy podatek, czy nie, czy twierdzi, że jestem frajer i zapłacę więcej, czy nie. Tak naprawdę, jakby się zastanowić, to ta inflacja, ten boogieman kapitalizmu ma najmniej do powiedzenia, jeśli chodzi o cenę. Tak wiesz, ja czytałem te książki kiedyś tam yy, i były tam opisane wpływy inflacji na przykładzie Republiki Weimarskiej, przepraszam, Zimbabwe. A nie, no spoko, można było się pomylić. Niemcy sąsiadują z Afryką, tak więc wiecie, no można było się walnąć. Wzrost cen następuje wtedy, kiedy ludzie przestają w ten pieniądz wierzyć. Nie, do chuja! Wartość pieniądza jest rzeczą umowną, ale nie jest kwestią wiary. Wartość pieniądza desygnuje giełda. To już nawet nie jest szuria, to jest po prostu totalna niewiedza i gadanie jak typowy wuja po pięciu kielonach. I te procesy mają na celu wyniszczenie klasy średniej, wobec tego ci przedsiębiorcy, którzy widzą to i mają jeszcze coś do powiedzenia, próbują z tym walczyć. Ale przedsiębiorcy nie są przedstawicielami klasy średniej. Klasa średnia nie jeździ dwa razy w roku do hurgady na tydzień. Nie bierze aut w leasingu. Nie oszukuje innych ludzi na hajs. Nie ma pod sobą pracowników, których traktuje jak niewolników. Nie zmienia telefonu raz na trzy miesiące średnio. To robi albo gościu, którego na to stać, albo gościu, który żyje ponad stan. Przy czym na dłuższą metę klasa średnia nie ma zdolności kredytowej, żeby żyć ponad stan. Takie przyczepianie się tych wszystkich przedsiębiorców, januszy biznesu do takiego zwyczajnego szacunku. Szarego Kowalskiego jest według mnie wredne. Na przykład takim zwykłym Szarym Kowalskim jestem ja. Chodzę do roboty, to jest moje źródło utrzymania, hobbystycznie nagrywam dla was filmiki na YouTubie, ale nie jest tak, że ja sobie mogę naraz z dupy gdzieś pojechać na dwa tygodnie, bo mi się znudziło, albo jestem w stanie sobie kupić super bajeranskie auto w leasingu i mi od tak sprzedadzą. Dlatego ja, jako przedstawiciel klasy średniej, mówię polskie, stare, dobre, wypierdalać, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Nie jesteście jednymi z nas, nigdy nie będziecie. I teraz, gdy nastąpi taka fala, gdyby zrzucić te kajdany, to my wreszcie będziemy wolni i my chcemy tym góralskim wetem zrobić do doprowadzić do tego zrywu. Nie wiem jak u was, ale u mnie zapach łoscypka zamienił się w zapach ruskich onuc z Armii Czerwonej. Atorek odpierdziela jeszcze bardziej srogiej jazdy. Nie boicie się, że tutaj wam na podchale wjadą jakieś jednostki policyjne albo nawet wojskowe? Jakiś szur gada sobie o jakiś zrywa, o tym, że hehehe i he, he, rustos ściema. Tak, Atorku, na bank mu cała dziesiąta brygada pancerna wbije na chatę, rozpierdolą czołgiem wejście. I tutaj uwaga, odpowiedź Pitonia jest bardzo ciekawa i według mnie pokazuje niechcący karty. Yy, wiesz co, tak nie boimy się, ponieważ nasi policjanci to są nasi policjanci, oni wiedzą, że jedziemy na tym samym wozie i tak samo panie z Sanepidu. Czy on właśnie się przyznał do tego, że jeśli chodzi o podchale, jeśli chodzi o Sanepid, jeśli chodzi o policję i tak dalej, to ręka rękę myje? Nie wiem, ja to tak odbieram, wy napiszcie mi w komentarzach co o tym sądzicie, ale ja to tak odbieram, że Pitoń właśnie się przyznał, że tam wszyscy są dogadani. To by też wyjaśniało parę rzeczy, które widziałem jak byłem w knajpie na Krupówkach. A Torek znów błyszczy, e, ja skoro obywatel jako że płacę podatki to mam pytanie do policji, skoro wy obstawiacie pizzerię, bo ktoś się otworzył to teraz kto łapie bandytów, bo raczej chyba liczba gwałtów czy tam rabunków w Polsce to się nie zmieni. Jak widzę jest wiele rzeczy, które Atorek nie rozumie i organizacja pracy policji to jest jedno z nich, co jest swoją drogą dziwne, ponieważ zdarzyło mu się parę rzeczy na temat policji nagrać i ja już bym się do tego czasu nauczył. Otóż moi drodzy, i to mówi random, który za dzieciaka chciał zostać policjantem i się tym zainteresował, wobec tego to jest wiedza powszechna. Policja dzieli się na różne typy. Jest oddział kryminalny, który ma tylko bagiety zajmujące się kryminałem, jest oddział prewencji, który zajmuje się tylko interwencjami i właśnie ci goście z tego oddziału jadą z sanepidem na przykład. Jest drogówka, czyli bagiety zajmujące się tylko i wyłącznie sprawami drogowymi i są wreszcie zwykłe patrole, które można nazwać krawężnikami, czyli gościmi, którzy se po prostu patrolują miasto i sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Zatem nie Atorku nie przyjechał tam żaden z kryminalnych, który normalnie na co dzień ściga przestępców, ani też nikt nie zostawił miasta bez opieki, ponieważ krawężnicy na pewno sobie łażą. I teraz szczerze z ręką na sercu nie mam zielonego pojęcia, czy to jest przejaw debilizmu, czyli innymi słowy ignorancji, czy jest to przejaw wyrachowanego odstawiania pawiana. W obu przypadkach jest według mnie to odrażające i charakteryzuje gościa, który głosi takie pierdolety jako niewartego uwagi znów Pitoń odwalił kasztanizm znany kryminolog powiedział że jeśli ktoś wchodzi w maseczkach to identyfikacja takiego człowieka w sądzie jest po prostu niemożliwa cholera jasna gdybyśmy mieli tylko jakikolwiek zapis na przykład na palcach świadczący o człowieku tylko jeden na każdego człowieka wyjątkowy hmm. albo na przykład gdybyśmy mieli na całym swoim ciele w całym swoim ciele w każdej komórce jakiś taki wyjątkowy zapis, który by się na przykład nazywał DNA, albo na przykład te linie na palcach by się nazywały liniami papilarnymi. Może bylibyśmy w stanie zidentyfikować człowieka, ale niestety tego nie mamy i tylko i wyłącznie poprzez wygląd twarzy możemy go zauważyć. A nie, czekaj. Swoją drogą już nawet nie wspominam, że bez jakiegokolwiek nazwiska, czyli innymi słowy źródło Instytut Badań z dupy. My planujemy konferencję w czwartek 14, żeby wywołać tak zwany efekt lawiny, żeby zadeklarować, że my się otwieramy i żeby liczyć na to, że w Polsce wszyscy też się będą otwierać. Moi drodzy, wiecie co to jest? To jest działanie na szkodę państwa. I publiczne nakłanianie ludzi do łamania prawa. Jeśli w tym momencie banda Januszy rzeczywiście odwali mocny szajs i rzeczywiście będzie robić takie rzeczy, to istnieje szansa, że zostaną zamknięci pod bardzo srogimi bo to już nie jest sobie gadanie połów na internecie, nie, to jest publiczne wystąpienie, publiczne nawoływanie do łamania prawa. Za to są paragrafy, za to można pójść siedzieć na bardzo długo. Zapytajcie zbysia stonogę. I w tym momencie w sumie nie wiem co powiedzieć, mogę tylko powiedzieć, że boli mnie mózg, poziom głupoty został przekroczony, poziom ignorancji został też przekroczony. Prawnik bezobjawowy Atorek nie wie jak działa policja, nie wie jak działa koncept Weta, co to jest, skąd się wzięło liberum veto, tworzy jakieś wizje bez ładu i składu, że wojsko będzie jechał ich zatrzymać mimo tego, iż powinien wiedzieć, że będą łamali prawo i mogą za to ponieść dotkliwe konsekwencje w postaci nawet kary więzienia. Nie mam siły dosłownie na puentę, szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Pragnę tylko wspomnieć, że na pewno omówię wam tę konferencję prasową. A także wywiad Pitonia dla RMF. Wszystkich, którzy oczekują na special najmocniej przepraszam, ale sytuacja losowa ściągnęła nas do omawiania sytuacji bieżącej. Jak zwykle zapraszam was do dyskusji, komentarze były są i będą wasze.